от них. «Мы задержали преступника», — сказал босс со зрителям. «Полиция, арестуйте этого мужчину! Он пытался украсть звезду Африки!» Запыхавшийся босса жестом руки утихомирил толпу. «Что?» — уровнем ниже. «Разбойник и маг». «Сладкая парочка ганкеров». Посмеиваясь, они копошились в телах погибших и обменивали приключения. «Опасность позади, леди и джентльмены!» «Спасибо тебе!» — воскликнула леди-паук. «Ты герой! Ты остановил этого дикаря!» Зрители с одобрением захлопали. Босса поклонился, и люди вскочили со своих мест, зааплодировав еще сильнее. «Это честь!» «Я польщен, сказал босса и снова поклонился. «Спасибо вам! Спасибо!» Даже не осмотрев алмаз как следует, охранники засунули его в черный ящик и заперли. Несколько полицейских надели наручники на господина Вернона и увели его со сцены. «Шоу еще не закончилось», — прошептал остальным Картер. Давайте же начнем настоящее представление. Rozdział trzeci. Miasteczko jeden. Jeden. Miasteczko budzi się wcześnie, wymaga tego bowiem kierat codzienności. Ruch zaczyna się w... ...fontany кровi. Żyźń slyłaś почти do noля, no, ku dziwieniu rozbójnika ja nie pogib. Bessmercie... ...tem a ziemię spowija głęboka ciemność. 2. Czwarta zero zero. Chłopcy Griffena, osiemnastoletni Hall i czternastoletni Jack oraz dwaj pracownicy najemni rozpoczęli poranny udój. Biała, błyszcząca... ...ba o... wjechali mu w skulu z siły gruzewika na polnym chodu, a śledem przyleciał ogłuszający pinok. Kiedy się wzdłuż boksów taśmociągami biegło cementowe koryto. Holp stryknął przełącznikiem, uruchamiając w ten sposób elektryczną pompę tłoczącą wodę z jednej z dwóch znajdujących się na terenie farmy studni artezyjskich. Był dość posępnym chłopcem, niespecjalnie bystrym, tego dnia zaś znajdował się w wyjątkowo złym humorze. Poprzedniego wieczoru doszło do ostrej sprzeczki z ojcem. Hall chciał zrezygnować ze szkoły, której serdecznie nie... ...w jedną toczkę. Klinki wriezły mnie w gród, przewiernuli i rogę rozwiał ruki, rozrubając mnie rybra. Z Zdo... spędzania w niemal całkowitym, bezruchu ogromnych, pięćdziesięciominutowych kawałów czasu, a także wszystkich przedmiotów z wyjątkiem zajęć w stolarni i plastyki. Angielski doprowadzał go do furii, historia była głupia, matematyka niezrozumiała a co najważniejsze, wszystkie razem nie miały kompletnie żadnego znaczenia. Krów nie obchodzi, czy robisz błędy gramatyczne, ani kto był dowódcą jakiejś cholernej armii potoumaku podczas tej debilnej wojny domowej. Co do matematyki zaś, to przecież na litość boską jego rodzony ojciec nie zdołałby dodać dwóch piątych do jednej drugiej, nawet gdyby postawić go przed plutonem egzekucyjnym. Właśnie dlatego musiał zatrudniać księgowego. Cóż to za facet? Niby kształcony w koledżu, a pracuje dla takiego głupka jak ojciec. Stary nie raz i nie dwa powtarzał Holowi, że czytanie książek to za mało, żeby dobrze prowadzić interes, a przecież farma mleczna to taki sam interes jak każdy inny. Podstawę stanowi znajomość ludzi. Jednakże ojciec, który sam z trudem dobrnął do szóstej klasy, uwielbiał wygłaszać pochwalne mowy na cześć wykształcenia, Choć sam czytał wyłącznie Reader's Digest, a mimo to farma przynosiła rocznie szesnaście tysięcy zysku. Trzeba znać ludzi, podawać im rękę i zawsze wiedzieć, jak mają na imię ich żony. Hall znał ludzi. Istniały dwa ich rodzaje. Ci, których można było ustawiać jak się chciało i ci, z którymi lepiej było tego nie próbować. Pierwsi przewyższali drugich w stosunku dziesięć do jednego. Niestety ojciec należał do tych drugich. Obejrzał się przez ramię na Jacka, który sennie przerzucał siano do czterech pierwszych boksów. Mól książkowy, ulubieniec tatusia, cholerne małe gówno. Dalej, ruszaj się! wrzasnął. Otworzył schowek i wyciągnąwszy jedną z czterech dojarek, potoczył ją przed sobą nieskazitelnie. Perfecto. Dozny sprawić się bez chyła. Jak считasz, Alex? Dумаю, bądź z wami Tissa, mnie byłoby spokojnie. Rieszyli tutaj. pokrywą. Szkoła, znowu ta pieprzona, cholerna szkoła. Najbliższe dziewięć miesięcy wydawało mu się ponure, niczym jakiś bezdenny grobowiec. Trzy. Czwarta trzydzieści. Mleko z wczorajszego wieczornego udoju zostało już przetworzone i znajdowało się teraz w powrotnej drodze do Salem, Tym razem nie w metalowych bańkach, lecz kartonowych pudełkach z kolorowymi etykietkami mleczarni w Slow Food Hill. Ojciec Charlesa Griffena kiedyś sam sprzedawał pochodzące ze swojej farmy mleko, ale teraz stało się to już nieopłacalne. W walce z kolosami małe firmy nie miały żadnych szans. Rejon zachodniego Salem obsługiwał... Irwin Purrington swój codzienny objazd rozpoczynał zawsze od Brock Street, znanej w okolicy raczej jako Brock Road lub po prostu cholerna tarka, a następnie zbliżał się stopniowo do centrum miasteczka, by opuścić je, przesuwając się wzdłuż Brooks Road. Win skończył w sierpniu 61 lat i dopiero teraz zbliżająca się emerytura stała się dla niego czymś realnym i prawdopodobnym – Jego żona, wstrętna wiedźma imieniem Elsie, zmarła jesienią 1973 roku i zamierł, porażony wizgą, przechodzącym w ultradźwięk. Mier zamiedlił się, w mnie poletili bryzgi piska, a w Z 27 lat małżeństwa, więc z chwilą przejścia na emeryturę zamierzał zabrać swego psa doka i przeprowadzić się do... Pamaquit Point, gdzie będzie sypiał codziennie do dziewiątej rano i już nigdy nie wstanie przed wschodem słońca. Zatrzymawszy samochód przed domem Nortonów, ustawił przy drzwiach ich codzienne zamówienie. Sok pomarańczowy, dwa... Pomyś migaladona cierpachy i bronienoscy. To okazał się boss, a kulon, podziemny urzędzie. To odczuwał przy wysiadaniu z kabiny, tym razem było bardzo słabe. Zapowiadał się ładny dzień. Na kartce znajdował się dopisek sporządzony okrągłym, wyraźnym pismem. Przyroj jego ataki, przybliżył się. Odklonił głowę od śląkujących, słowno na zubie kapka na cieliście. no paski. Pullington wrócił do samochodu, myśląc, że będzie to także jeden z tych dni, kiedy wszyscy mają jakieś dodatkowe życzenia. zsiadłem, mleko. Spróbował tego kiedyś i o mało się nie pożygał. Niebo nad wschodnim horyzontem wyraźnie pojaśniało, a na otaczających miasteczko polach rozbłysły kropelki rosy przypominające rozsypane przez jakiegoś rozrzutnego monarchę diamenty. 4. 5.15. Iwa Miller, ubrana w mocno zniszczoną podomkę i różowe rozdeptane kapcie, była na nogach już od dwudziestu minut. Właśnie przygotowywała sobie śniadanie, jajecznice z czterech jaj osiem plasterków w boczku trochę frytek. Ten skromny posiłek miały uzupełnić dwie kanapki z dżemem, szklanka soku pomarańczowego i dwie filiżanki kawy ze śmietanką. Iwa była potem... ...uspiecznie przeżyte w balotinie. Moje ciało klewali, rwali, lamali, gryzli, kusali, żgli agoniem porządku w swoim pensjonacie, żeby mieć szansę obrosnąć w sadło. Kształty jej ciała przypominały postaci z utworów Rablego. Obserwując ją w akcji przy ośmiopalnikowej kuchence elektrycznej, można było odnieść wrażenie, że patrzy się na przypływ oceanu lub wędrówkę piaskowych wydm. Lubiła jeść śniadanie w samotności, planując czekającą ją tego dnia pracę. Dzisiaj było jej więcej niż zwykle, zawsze bowiem w środy zmieniała pościel. Obecnie gościła dziewięciu lokatorów, wliczając w to tego nowego pana Mersa. Dom miał dwa piętra pustynnika i przekluczył się na drugich nieproszonych gości. A systema postawiła mnie przed wyborem. Zarażony Schodów do skrobania, poręczy do polerowania oraz olbrzymi dywan w salonie, który należało od czasu do czasu wytrzepać. — Weźmie Weasela Craiga, żeby jej trochę pomógł, chyba że okaże się, iż ten znowu odsypia jakieś nocne pijaństwo. Siadała właśnie do stołu, kiedy otworzyły się tylne drzwi. — Cześć, Win, jak się miewasz? Znośnie, trochę mnie strzyka w kolanie. — To przykre. Czy mógłbyś zostawić dodatkowo karton mleka i galon lemoniady? — Jasne — wzruszył ramionami z rezygnacją. — Wiedziałem, że to będzie taki dzień. Zajęła się jajecznicą, puszczając mimo uszu tę uwagę. Wayne Purinton zawsze potrafił znaleźć coś, co stanowiło powód do narzekań, choć powinien być najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, odkąd ta megiera, z którą się nieopatrznie związał, spadła ze schodów do piwnicy i skręciła sobie kark. Za piętnaście szósta, kiedy Iwa właśnie dokończyła drugą filiżankę kawy i zapaliła Chesterfielda, W ścianę domu łupnął zwinięty w ciasny rulon Press Herald, spadając następnie prosto na kląb róż. To już trzeci raz w tym tygodniu, ten szczeniak Kilby w końcu się doigra. Niewykluczone, że od tego rannego wstawania coś poprzestawiało mu się w głowie... Cóż, gazeta może sobie jeszcze trochę poczekać. Przez wschodnie okna zaczynał się sączyć delikatny, niczym najcenniejsze złoto, blask wstającego słońca. To była najprzyjemniejsza pora dnia i Iwa nie miała najmniejszego zamiaru jej niczym zakłócać. Mieszkańcy pensjonatu mogli korzystać zarówno z kuchenki, jak i lodówki. Było to podobnie jak cotygodniowa zmiana bielizny wliczone w opłatę, Więc i tak wkrótce spokój pryśnie, gdy zjawią się tu Grover Verily, Mickey i Sylvester, by przed wyjściem do tkalni w Gates Falls, gdzie obaj pracują, wtrząchnąć codzienną porcję płatków na mleku. Zupełnie jakby jej myśli miały moc wywoływania wydarzeń. Z toalety na piętrze dobiegł odgłos spuszczanej wody, a w chwilę potem schody zatrzeszczały pod ciężkimi stąpnięciami Sylwestra. Skarpidów, stierwietników krюkastych ужасów, wasilisków, perikotipaliej, zmi i kamiennych czerwiej. zero pięć. Kiedy piskliwe zawodzenie dziecka przedarło się przez płytki poranny sen Sandy McDougall, wstała z łóżka i z zamkniętymi oczami ruszyła, aby sprawdzić, co się dzieje. Cholera! zakleła na głos, uderzywszy golenią w nogę nocnego stolika. Dziecko usłyszawszy jej głos rozdarło się jeszcze głośniej. — Zamknij się! — wrzasnęła. — Już idę! Ruszyła wąskim korytarzykiem przyczepy do kuchni. Szczupła dziewczyna, tracąca z dnia na dzień resztki i tak bynajmniej najmniej nierewelacyjnej urody. Wyjąwszy z lodówki butelkę Randiego, zastanowiła się przez chwilę, czy by jej nie podgrzać, ale potem machnęła ręką. — Jeśli naprawdę jesteś głodny, krzykaczu, to wypijesz zimne. Weszła do pokoiku dziecka i spojrzała na nie chłodno. Randy miał już dziesięć miesięcy, ale był bardzo chorowity i krzykliwy. Zaczął raczkować dopiero niecały miesiąc temu. Skaranie boskie, teraz z kolei miał czymś wymazane rączki, a ta sama substancja znajdowała się także na ścianie nad łóżeczkiem. Sandy nachyliła się nad nim, zastanawiając się, co też tym razem mogło się wydarzyć. Liczyła sobie 17 lat, a w lipcu wraz z mężem obchodziła pierwszą rocznicę ślubu Kiedy wychodziła za Roysa MacDiugala w szóstym miesiącu ciąży, pękata niczym ludzik z reklamy... ...żyl zaniesła a Kulon, stawszy użysem lacharijskiej pustyni, prożył mnogo tysięcy lat, пока nie встретил Was... Dał je ojciec Kalachan, który udzielał im ślubu błogosławionym wyjściem awaryjnym. Teraz doszła do wniosku, że nie było niczym innym jak tylko kupą gówna. Z odrazą spostrzegła, że to właśnie jest owa tajemnicza substancja rozmazana na ścianie, a także na rączkach i włosach Randiego. Stała, wpatrując się w niego tempo i ściskając w dłoni zimną butelkę. A więc właśnie dlatego wszystkiego zrezygnowała ze szkoły, z przyjaciół, z nadziei na to, że zostanie modelką dla obskurnej przyczepy stłoczonej razem z innymi na zakręcie, dla mebli z obłażącą okleiną, dla męża, który całymi dniami pracował w tkalni wieczory, zaś spędzał na pijaństwie lub grzew karty ze swoimi podejrzanymi kolesiami, dla dziecka podobnego jak dwie krople wody do swego tatusia i rozmazującego kupę wszędzie, gdzie się dało. Randy wrzeszczał co sił w płucach. — Zamknij się! — ryknęła i cisnęła w niego plastikową butelką. Uderzyła go w czoło, a on upadł na wznak, płacząc i wierzgając rozpaczliwie rączkami i nóżkami. Tuż pod linią włosów pojawiło się czerwone półkole, I sendy poczuła jak do gardła podpełza jej dławiąca fala satysfakcji, żalu i nienawiści. Chwyciła go jak szmacianą lalkę i wyrwała z łóżeczka. Zamknij się, zamknij się, zamknij się! Uderzyła go dwukrotnie, zanim zdołała nad sobą zapanować, ale wtedy jego rozpacz była już zbyt wielka, by mógł wyartykułować ją głosem. Rzuciła Randiego z powrotem na posłanie, a on leżał z fioletową twarzą, chwytając rozpaczliwie powietrze. — Przepraszam, wymamrotała. Mój Boże, przepraszam. — Nic ci nie jest, Randy. Zaczekaj chwilkę. Mamusia zaraz cię umyje. Kiedy wróciła z wilgotną ścierką, pod oczami i na powiekach dziecka wystąpiły już wyraźne sińce. Ale kiedy dała mu butelkę i otarła główkę i ręce, obdarzył ją szerokim, bezzębnym uśmiechem. Powiem Rojowi, że spadł mi ze stołu przy przewijaniu, pomyślała. Powinien w to uwierzyć. O Boże, spraw, żeby uwierzył. Znęła się do niego i pociągnęła za rękę w stronę cukierni. Celina chryć chyba ją sobie przypomniała, bo wyraźnie się stropiła. Ale z kamienną twarzą podała każdemu popączku. Monika ostentacyjnie przytulała się do Heńka i robiła do niego słodkie oczy. Może matka powie Grześkowi, że nikt po nim nie płacze. Właściwie Monika już dawno nie wspominała Grześka Tak jej zobojętniał, że nie życzyła mu nawet nic złego To była pomyłka, a ona uczy się na błędach Wiązać się z kimś, kto widzi tylko czubek własnego nosa Niewybaczalna głupota Wprost z cukierni